katechizm poręczny albo rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kochani, wakacje wakacjami, wrażeń na pewno macie Państwo wiele, ale wrażenia, spotkania z ludźmi, obecność na przykład w czasie wakacji w innych kościołach parafialnych, inne jakieś zwyczaje liturgiczne, to wszystko domyślam się, Prowokuję Państwa pytania i zachęcamy już teraz na początku tego katechizmu poręcznego do przesyłania nam tych pytań, a my na nie odpowiemy. Odpowiemy oczywiście, helba, że jednak to będzie raczej po wakacjach, bo na razie jesteśmy z panem Pawłem, którego, przepraszam, witam serdecznie. Witam, księdza. 21 czerwca odpowiadamy na pytanie, od razu zaczniemy od Andrzeja. 21 czerwca Andrzej nas pyta o taką bardzo ważną rzecz. Panie Pawle, proszę o przeczytanie tego maila. Tak, Andrzej pisze. Co ksiądz odpowiedziałby kobiecie, która żyje w związku niesakramentalnym, w którym jest dziecko? Z pierwszym sakramentalnym mężem rozwiodła się z jego winy. Sąd metropolitalny, do którego zwróciła się, odrzucił pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Mimo trwania w grzechu marzy o przyjęciu komunii. Pyta się, jakie ma szanse na przyjmowanie komunii w najbliższym czasie. Nie chce czekać do wieku, w którym będzie mogła zdecydować się na białe małżeństwo. Ksiądz, do którego zwróciła się po poradę na forum Opoki w dziale Porozmawiajmy o wierze, odpowiedział jej następująco. W tej sytuacji jest pani wezwana do dźwigania konsekwencji swoich wyborów, a także konsekwencji grzechów innych ludzi, a to znaczy nieprzyjmowanie komunii. Gdyby jednak Pani odpowiedziała, że nie czuje się winna całej sytuacji i jest wewnętrznie przekonana, że jest pojednana z Bogiem i że chciałaby przyjąć komunię gdzieś w kościele, gdzie nikt Pani nie zna, to odpowiedziałbym, że ostatecznie ma Pani prawo postępować zgodnie ze swoim sumieniem, ale wtedy proszę brać odpowiedzialność na siebie przed Bogiem. Czy taka porada służy prawdzie chrystusowej? Przecież może być odebrana jako zachęta do zuchwałości, zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, a więc prowadzić do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Problem jest bardzo ważny. Problem jest niestety bardzo powszechny. Przyznam Państwu szczerze, że dyskutując go nawet nieraz z moimi braćmi kapłanami, były między nami pewne rozdźwięki co do takiego jednoznacznego podejścia do jakiejś takiej sytuacji żyjących bez ślubu kościelnego osób. No, Ja się sam nieraz pytam, nie wiem czy już jestem taki bardzo ostry, rygorystyczny, konserwatywny, czy jakby to ktoś powiedział może wsteczny w swoim myśleniu. Ale jeśli ktoś komuś przed Bogiem złożył przysięgę, że go nie opuści, to nie można potem lekko powiedzieć, no tak, ale ten związek się już praktycznie rozpadł, ona jest z nowym, on jest już z nową kobietą, pojawiły się poza tym dzieci. No coś ta przysięga jednak jeszcze zobowiązuje. Czy mówię, coś jeszcze. No w ogóle zobowiązuje. Nikt jej nie rozwiązał. Jedyna przysięga ludzi świeckich przed Panem Bogiem. Co zrobić w konkretnej sytuacji? Wolałbym odpowiedzieć komuś, kto by mi przedstawił bardzo konkretną sytuację. Natomiast... Nie znam takiej ani jednej sytuacji w Biblii, nie przypominam sobie, żeby ktoś przyszedł do Jezusa, kto jest w grzechu, a Jezus się uśmiechnął, powiedział, no wiesz bracie, nie jest najlepiej, no ale wiesz, no rzeczywiście tak sprawy ci się zaplątały w życiu. Jezus zawsze, kiedy spotykał człowieka, który żył w grzechu, mówił mu, zerwij z tym grzechem. Choćby nie wiem, ile to cię kosztowało, choćby w ogóle nie było dyskusji, nie było takiej dyskusji, żeby kiedykolwiek Jezus uśmiechnął się, no i właśnie pogłaskał po głowie, bo się komuś w życiu zaplątało i rzeczywiście w tej chwili jest uwikłany w grzech. Jezus mówił, cóż z tego, że człowiek cały świat zyska, jeśli duszę straci. Cóż z tego, Jezus kazał odcinać ręce, to znaczy posługiwał się tak drastycznym obrazem, wyłupywać oko, byle tylko dojść do nieba, a więc pokazywał na rzeczy dla człowieka najcenniejsze. Ręka i oko to są bardzo cenne dla człowieka rzeczy. Natomiast tutaj jest druga część pytania Ksiądz, który mówi kobiecie no, w zasadzie to nie powinna pani chodzić do komunii, ale jeśli się pani nie czuje winna, to proszę sobie chodzić no i liczyć się z odpowiedzialnością przed Panem Bogiem. No Jestem zaskoczony trochę tą postawą tego księdza. Może tam było jakieś nieporozumienie w odczytaniu jego myśli. Ale ksiądz, tym bardziej w konfesjonale, w czasie spowiedzi, jak to uczono mnie w seminarium, dokonuje pewnego osądu nad postępowaniem człowieka i to on wydaje werdykt, czy ktoś dostaje rozgrzeszenie, czy nie dostaje rozgrzeszenie. I nie tylko w konfesjonale. W ogóle jest taka rola pasterza, żeby oświecony objawieniem Bożym, nauką Kościoła i Duchem Świętym ocenił w człowieku i powiedział człowiekowi, który sam dla siebie nigdy nie będzie starym, żeglarzem i okrętem, żeby mu powiedział, czy idzie dobrą drogą. Ksiądz powinien powiedzieć, Pani żyje w grzechu i Pani nie wolno chodzić do komunii świętej. Natomiast jeśli ksiądz mówi, no proszę sobie żyć według swojego uznania, a potem pani zobaczy, czy na sądzie ostatecznym Pan Bóg zaakceptuje to, czy nie zaakceptuje, to wydaje mi się, że tak nie wolno czynić i powinniśmy my wiernym stawiać jasną sytuację. Żyje ktoś w ślubu, współżyje, a więc założy, do komunii chodzić nie wolno. Radziłbym osobiście modlić się, pościć w intencji, żeby się to jakoś rozwiązało. Proszę się modlić za swojego kościelnego męża. Proszę dowiadywać się nawet przez pośredników, czy on nie potrzebuje pomocy mocy, bo jest się do tego zobowiązanym, no mówię i jeśli miałbym konkretną parę przed sobą może bym jeszcze bardziej konkretnie to ujął ale ksiądz powinien jasno i jednoznacznie powiedzieć człowiekowi, czy postępuje dobrze czy postępuje źle trochę pytanie można powiedzieć z innej beczki, aczkolwiek pokrewne, pokrewne przychodzi mi do głowy, czy sąd metropolitalny może się pomylić? To są ludzie, którzy nie mają dogmatu nieomylności. Może się pomylić choćby, że ktoś na podstawie błędnych zeznań kogoś, sąd metropolitalny może być oszukany przez kogoś i domyślam się, że takie sytuacje są natomiast sędzia się może pomylić, nieomylny jest papież ksiądz konfesjonalny też może mieć pomroczność jasną i komuś powiedzieć, że to nie jest grzech, a to był grzech może, może się pomylić, dlatego kochani w takich sytuacjach, kiedy zwracacie się do kapłana z jakąś prośbą o ocenę sytuacji i otrzymujecie jakąś dziwną ocenę sytuacji każdy ma prawo, nawet obowiązek skonsultować to z innym księdzem bo powtarzam, no księdza może ząb boleć i, I się nawet zamyśleć Kiedy ktoś wypowiada grzechy No Proszę mi wierzyć, no nie jest to dobre Ale nieraz się księdzu zdarzy, że Że się zamyśli, prawda Opowiadają anegdotę o jednym księdzu Który tak właśnie się zamyślił mocno I kiedy pani skończyła mówić To, to chciał coś jej powiedzieć, ale nic nie wiedział Nie słyszał co ona mówiła, więc mówi Córko, a tak największe kłopoty to z czym masz On mówi z wątrobą, proszę księdza nie powinno się mówić kawałów odpowiedzi, przepraszam, już nie będzie poszło. Spiszmy to na winę upałów. Także to taka odpowiedź na ten list.